Dobry wieczór Państwu po raz pierwszy nagrywam absolutnie, e, absolutnie tak skopyta. Po prostu usiadłem, wziąłem mikrofon i nagrywam i nawet nie mogę się oprzeć, na przykład wygodnie, pobojeć się na, na fotelu, który mam, bo siedzę na nim. Z tego że muszę trzymać no, e, pończochę przed sobą, dlatego żeby nie było e, czegoś takiego właśnie. Pe, pe. Dlatego będę będę po prostu trzymał pończochę przed sobą i muszę być pochylony nad biurkiem i tak dalej. Nagrywam dzisiaj kompletnie o tak, nie wiem dlaczego. Poza tym, że boli mnie straszliwie głowa i nie mam w ogóle nastroju do nagrywania. A nagrywam, nagrywam. Napiłbym się czegoś, bo Ojej, wróci, e, dzisiaj wróciliśmy z... wróciliśmy, ale też, nie wiem, jak się czuję, poszedł spać. Wróciliśmy z chrzcin, e, dziecko chrzcił nasz, mojej dziewczyny brat. No, było tak jak na chrzcinach. O, komputer może być zagrożony, aktualizacje automatycznie są wyłączone. Dobrze, o czym, o czym ja chciałem mówić? O niczym tak naprawdę. Miałem ochotę coś powiedzieć, coś nagrać. Noszę się z zamiarem, żeby nagrać tą relację z góry. Mam kilka rzeczy nagranych na tym, na dyktafonie, ale przesłuchałem to takie właśnie, jest imprezowe bardziej, mało takie że to jakaś relacja, że coś się dzieje takie pieprze, nie do dyktafonu <śmiech> hmm. nie wiem czy to puścić, czy nie może puszczę, dobra w każdym razie yy, co? Aha, <śmiech> yy, przed chwilą rozmawiałem na czacie z papą i yy, yy, powiedziałem, że o coś nagram, no właśnie nagrywam jak szedłem na Facebooka, to bo z godziny temu, miałem zamiar, że o, nagram, nagram, dzisiaj coś powiem, coś o górach, w których byłem, na nartach, dużo się działo dobrego, czy tam złego, bo też takie rzeczy były, coś poopowiadam, kurde, nie wiem, czym się chce, jest godzina w Polsce, 15 po 12, no to zrobię w ten sposób, jeżeli teraz, jeżeli dalej nie będzie, o górach, to znaczy, że ja się z wami żegnam, tak tylko sobie Pieprze. E, to wszystko. A jeżeli coś powiem, to po prostu powiem. <śmiech> nie, no chyba raczej dzisiaj nic nie nagram. E, dobra, nagadałem się, nastawiłem mikrofon. Włączyłem on. Powiedziałem sobie coś do pończochy chyba mi to powinno wystarczyć na dziś. No i a co tam w ogóle u Was? W porządku? No coś właśnie. Na Facebooku nikt nic nie nagrywa. Ludzie. A, właśnie chciałem odpowiedzieć na pytanie. Tak zwany dźwiękowy, dźwiękowy komentarz do podcastu bez nazwy. Pisze się na to. Pisze się na wojnę podcastową, mini podcastową. Także ja jestem pierwszy. Ja, Adam, zgłaszam się. Wchodzę w to. Tak. A... No i co? Ale wiecie co? Naprawdę jest ciężko robić podcast, podcast, robić, mówić coś do mikrofonu samemu, kiedy ja naprawdę podziwiam każdego, kto robi podcast sam w pojedynkę. Naprawdę jest bardzo ciężko. Ja tutaj usiadłem teraz z zamysłem, że. O, powiem coś o górach, jak poły, jak tego. Strasznie jest. To jest po prostu. Nie wiem. I przyzwyczaiłem się, że rozmawiam z bratem przez Skype'a i wtedy jest OK. jak mam sam mówić do mikrofonu, sam prowadzić to wszystko, ciągnąć za ryj. O, strasznie, naprawdę strasznie ciężko. Z takim postanowieniem właśnie zacząłem ten, to nagrywanie i niestety chyba kapituluję ale poczekajcie, może coś jeszcze nagram. <grym> Straszne to jest, tak mówić sam do mikrofonu. Mam do mikrofonu w domu cicho. Wszyscy śpią. Nie mam nawijać. Bez takiego dialogu. Mm, mm, mm. To nie jest takie łatwe. Dobra, może, może się przekonam za 5 minut i sobie zajarać. Niestety pale. Znowu pale. A, mam nadzieję, że to się zmieni. 5 minut leje totalnie wodę. Po co? Nie wiem dobra. Nawet nie dam tego na kompot. Jest po prostu beznadziejnie. Do usłyszenia. Może za chwilę. Nie wiem. Do usłyszenia.